Wojewódzka Baza Okrętów Podwodnych Pyta się cieć, ciecia, która godzina trzecia? To znaczy, że czas nagrać nowy podcast Koleżanka mówi do koleżanki Wiesz, dostałam hemoroidy Tak? A gdzie? W dupie No, jak sobie coś fajnego kupię, to też ci nie powiem gdzie w kolejnym 11 odcinku Wojewódzkiej Bazy Okrętów Podwodnych. Dziś nagranie trochę w trudnych warunkach. Sąsiad coś wierci, dziecko obok się bawi w pokoju, ale może jakoś przebrniemy i coś posłuchacie tego, co nagrałem dla Was. Po pierwsze, chciałem bardzo podziękować za wszelkie pozdrowienia, typy tygodnia, komentarze, które od Was słuchaczy otrzymuję. Otrzymałem pod ostatnimi odcinkami no jest to bardzo miłe dla mnie, motywujące bardzo mnie to cieszy przede wszystkim mm, cieszy mnie to bardzo że podoba wam się wojewódzka baza okrętów podwodnych to jeszcze bardziej nadaje sens tej mojej zabawie i tak jak mówię, bardzo mnie cieszy co na dzisiaj przygotowałem no trochę zmartwił mnie ten wypadek Roberta Kubicy bardzo lubię oglądać Formułę 1 ale mam nadzieję, że dojdzie do zdrowia, bo wszelkie kolejne newsy są coraz bardziej optymistyczne. No chłopak się poharatał dość nieźle, ale ma młody, silny organizm i dość dobrą opiekę medyczną. Także bardzo trzymam serdecznie kciuki za niego, chociaż z przykrością musimy my jako kibice stwierdzić, że ten sezon odbędzie się bez niego. Oczywiście wszystkie fora internetowe zaroiły się od troli, które już pierwsze spieszą, żeby napisać o, rozwalił się debil bardzo dobrze fifokował i ma kubica, to idiota no po prostu rozwalają mnie zawsze takie opinie jeden głąb z drugim niczego nie potrafi zrobić, ale do komentowania i szydzenia z kogoś to pierwszy ja wcale nie uważam, żeby Robert przesadził w czymś, żeby się popisywał na pewno to nie jest jego styl i jestem po raz kolejny już któryś z rzędu kategorycznie przeciwny chamstwu i beznadziejności w internecie tych właśnie wszystkich durnych komentujących którzy, tak jak mówię, sami niczego nie potrafią zrobić ale zjechać kogoś, obsmarować to naprawdę są pierwsi Szłem łąką, kwiaty pachły, wiatr wiał Ona mnie odepchła Więc weszłem do domu, czasłem drzwiami Pierdłem, żygłem i wyszłem, bo hamstwa nie zniesę. Hamstwu w życiu Należy się przeciwstawiać Siłą Siłą Siłą Siłą Siłą, siłą. siłą. siłą. I godnością Godnością Osobistą Osobistą Ostatnio czytałem, że Benedykt XVI jeszcze wcześniej jako Ratzinger gdzieś w latach 70 podpisał zgodę na pobranie organów. Po prostu został dawcą narządów w wypadku śmierci. W tej chwili Watykan dotarł do tego i w sposób stanowczy zabronił mu bycia dawcą po śmierci w ogóle było ogromne oburzenie, że no gdyby został świętym to będą kupczyć jego organami co to w ogóle jest i tak być nie może no pytanie jest takie ode mnie, jak to się ma do tych wszystkich relikwii palców jakiegoś tam świętego, które są w kościele powystawiane ampułek z krwią Chrystusa i innych tym podobnych rzeczy kiedyś jak byłem na Chorwacji to widzieliśmy w jednym z kościołów całą zabalsamowaną jakąś tam świętą a zresztą i w Polsce takie widoki też można spotkać w niektórych kościołach w kryptach podziemnych no w każdym razie nie, nie wolno papieża nie oddamy Trochę to moim zdaniem jest takie zaborcze ze strony kościoła. I nie rozumiem do końca tego stanowiska, no bo każdy jest tylko człowiekiem, ale widocznie papież jest jakiś bardziej bardziej. bardziejszy. Ty, Kazmierz, trzeba lepiej swojej baby! Oj ludzie, trzymajcie mnie, bo zabiję No dobra. To tyle ode mnie komentarza, zostawmy ten temat. już jesteśmy przy tematach religijnych, to zawsze mnie zastanawiał kamień węgielny. Co to takiego jest kamień węgielny? No, jest węgiel kamienny, ale... Kamień węgielny? Skąd się w ogóle wziął taki zwyczaj? I co to... Co to takiego znaczy ten kamień węgielny? No kamień węgielny to jest tego co widziałem kiedyś to jest zwykły jakiś tam granit powiedzmy poświęcony który jakby jest podstawą czegoś co, co zostaje zbudowane nad tym kamieniem węgielnym ale kto to w ogóle wymyślił? kto w ogóle wymyślił kamień węgielny? dziwne, prawda? aż zajrzę do wikipedii o, już coś wiemy. Jaka jest różnica między węglem kamiennym a kamieniem węgielnym? Taka sama jak pomiędzy piciem w szczawnicy, a szczaniem w piwnicy. Kamień węgielny powinien raczej nazywać się węgłowy. Jak tutaj niektóre źródła podają. Dlatego, że chodzi o węgieł. czyli miejsce, na którym opiera się ściana, powiedzmy róg budynku. Wyglądać za węgła, strzelać za węgła. Chodzi bardziej o węgiel, a nie o węgiel. No, teraz już wiem, o co chodzi z tym kamieniem węgielnym i mam nadzieję, że Wam też odrobinę przybliżyłem Temat właśnie kamienia węgielnego. Niby każdy się spotyka na co dzień z takimi niektórymi określeniami, ale nie bardzo wie, skąd bierze się ta nazwa, co to jest. Teraz już wiemy. Jadą downy na wycieczkę do Anglii autobusem. W Londynie na autokar napadają terroryści i krzyczą Everybody down! A cały autobus zradochał Oh yeah! idzie luty w nosie gluty moje dziecko jest chore ma jakieś zapalenie krtani i byliśmy u lekarza dostał antybiotyk, nie bardzo mu to pomogło później byliśmy u drugiego lekarza Specjalisty. Dostał jakieś tam znowu lekarstwo. Nie bardzo mu to pomagało. Yy, oczywiście wszystkie badania. Płuca, prześwietlenie. Testy alergiczne. Wszystko jest w porządku. Czyściutko. No ale, żeby trochę mu przeszło. Dostał takie lekarstwa, które... które się podaje w formie rozproszonej. No, i do tego pożyczyliśmy taką szyszę elektryczną, przez którą się dziecko inhaluje. Mm, śmiesznie tak jak. jak oddycha przez to, to. jak ktoś powie, to tak mówi jak Lord Vader. You have failed me for the last time. Ciekawego. Ostatnio nazbieranych miałem trochę gazet i innych papierów, bo segregujemy śmieci w domu. Butelki szkło osobno, osobno, właśnie papiery, osobno plastik. No, nazbierało się trochę tych gazet, gazetek i innych papierzysk. Zasuwam do kontenera z papierem, żeby to właśnie odnieść. Jakież było moje zdziwienie, gdy wszystkie kontenery na posegregowane odpady zniknęły, a na ich miejscu pojawił się jakiś zaparkowany samochód ciężarowy. Trochę to dziwne, bo były tutaj już przez parę lat te kontenery do segregowania właśnie odpadów, a teraz ktoś nie wiedzieć czemu z tego zrezygnował to jak teraz mamy segregować śmieci co mamy z nimi robić bzdura naprawdę której nie potrafię zrozumieć a z was to dupy nie prowokatorzy no bo on tak fajnie opowiadał jak już wspomniałem przy tych e, świętych wystawionych w kościołach przy okazji Ratzinger'a, naszego obecnego papieża. Byłem kiedyś w Chorwacji. Bardzo fajnie nam się udała ta wycieczka, a wracam do tego teraz jeszcze na koniec podcastu, żeby Wam zaproponować coś takiego. Pojechać gdzieś na wakacje na chybił trafił. Kiedyś siedliśmy ze znajomymi przy jakimś tam piwku i... Zaczęliśmy coś rozmawiać sobie o wakacjach, co by tu zrobić, gdzie by tu pojechać. No to zapytałem kolegę, czy ma może Atlas. Miał, przyniósł, rozłożył na stole Europę i zrobiliśmy, chybił, trafił. Czyli zamknąłem oczy i palcem coś tam wskazałem na mapie. Udało się, że trafiłem w ląd. Wyszło na Istrię, czyli półwysep. Na północnej części Chorwacji, na samym końcu tego cypla, tego półwyspu, znajduje się miejscowość Pula i właśnie na nią przypadkowo wskazałem. Tam też pojechaliśmy, była to taka spontaniczna, kilkunastodniowa wycieczka, bez pośpiechu, bez właściwie żadnego bukowania, czegokolwiek. Po prostu wsiedliśmy w auto, spakowaliśmy się, pojechaliśmy. Po drodze zwiedzaliśmy wszystko, co się dało. Zatrzymaliśmy się na Słowacji. Tam mieliśmy fajny nocleg. Po drodze jeszcze kąpielisko jakieś. Zwiedziliśmy odrobinę Tatr po słowackiej stronie. No Było bardzo fajnie. Później mm, wybraliśmy takie przejście bardzo małe w miejscowości Agtelek przez 2G. Okazało się, że tam też fantastyczne było to miejsce, które było połączone jaskiniami, które zaczynały się po stronie słowackiej, miały tam chyba ze dwa albo trzy wejścia, i kończyły się po stronie węgierskiej. Ponoć tam służyły pewnego czasu do przemycania. No, akurat zdecydowaliśmy się pojechać dalej, ale z powodzeniem można by tam yy, spędzić pewno dzień albo i dłużej. Widzieliśmy trochę ludzi na motorach, którzy właśnie tam dziwakowali dookoła, pustki, pasące się kozy, z tego co pamiętam, dosłownie stada tych kóz, bezdroża, zupełna cisza, spokój, przyroda, fajne skałki, coś jak powiedzmy u nas trzy korony w pieninach, no i jak wspomniałem, te jaskinie. Z tego co patrzyliśmy na tablicę informacyjną, to w tych jaskiniach było jakieś 20 kilka kilometrów tras łącznie jedna najdłuższa, którą można było pokonać z przewodnikiem była obliczona na chyba ponad 8 godzin, to wyobraźcie sobie jak tam musi być ciekawie, no jeśli ktoś lubi oczywiście takie klimaty, myśmy byli w gronie takim damsko-męskim, więc nie bardzo nam się uśmiechało babrać się i łazić po grotach bardziej jechaliśmy zaczerpnąć trochę słońca no i ruszyliśmy dalej spaliśmy też na Węgrzech nad Palatonem w bardzo fajnej miejscowości wykupionej prawie w całości przez Niemców tam też zdarzyła nam się fajna przygoda otóż przy domach jak zauważyliśmy były tabliczki Szoba Kiado co można było się domyślić że to oznaczało wolne pokoje tam, gdzie właśnie zatrzymaliśmy się nad Balatonem. Stwierdziliśmy, że zobaczymy, może coś uda nam się wynająć, bo miejscowość jest ładna, dość fajna. Patrzymy, jest jakaś tabliczka, ale był troszkę inny na niej napis. Mianowicie, napis był Elado. Zaczęliśmy tam się kręcić, chodzić, właśnie przyglądać się, czy jakiś dom będzie może do wynajęcia pod nocleg. I zainteresował mi się pewien Pan okazał się właściciel tego domu z napisem Elado. O człowiek gdzie? No. tam człowiek. Musi jakiś tutaj. Chcieliśmy się z nim dogadać, w ogóle cokolwiek zapytać, ale no nie znamy węgierskiego, Oni angielskiego też nie kumają. Zaczęliśmy po niemiecku rozmawiać coś tam trochę. On stwierdził, że jesteśmy młodymi niemcami. Zaprasza nas od razu na obiad. Ale mówimy, że nie chcemy jeść obiadu, chcemy yy, spać. Nocleg pokazujemy mu o trochę na migi. On nas zaprasza, odwołamy tę dziewczynę i... No chodźcie, chodźcie, gościu nam obiad chce postawić. No dobra, ale o co chodzi? Ile za nocleg? Mówcie, jak nie, to szukamy coś innego. Dobra. Pytamy się go, ile? A mówi, nie, chodźcie najpierw zobaczyć. Pokazuje nam tu pokój, to tamto, łazienki, kafelki mówi tutaj... Espanol jakieś tam wiesz cuda zachwala my mówimy dobra dobra będzie no to ile a to było nad samym dosłownie brzegiem tego tego balatonu wielkiej brudnej kałuży notabene no to on coś tam rzuca cyfry jakieś wiadomo po węgiersku my Egeszegę nie bardzo nie wyciągamy kartkę i opis, on nam pisze tam stawkę tak patrzymy na te kurcze zera bo to z tych milionów forintów trochę wyszło no i tak próbujemy to sprowadzić do jakiejś normalnej waluty liczymy, liczymy, liczymy moment, taki głupi uśmiech wiadomo, że coś tam kurtuazyjnie się na tego gościa patrzymy i namawiamy się z kolegą ja mówię do niego ty stary, on ten dom chce nam sprzedać bo to wychodzi prawie z 200 tysięcy za ten dom a on mówi, nie, musiał zera pomylić, może to dwie stówy za nocleg, nie? Nie, ja nie, nie, no policz jeszcze raz, wychodzi kwota gruba, naprawdę, mówię, on ten dom chce nam sprzedać. Okazało się, że to po prostu było normalne w tej wiosce, Balaton, Szorsza, coś takiego tam, wszystkie miejscowości dookoła miały Balaton w nazwie, było ich kilkanaście, więc już teraz nie pamiętam. No i faktycznie okazało się, że facet dlatego nas chciał zaprosić na obiad, że chciał nam ten dom sprzedać jako młodym Niemcom, bo tak właśnie nie wiem, czy tam kupowali domy w okolicy. Ok. Z uśmiechem rozstaliśmy się z panem. Powiedzieliśmy, że nie, o to nam chodzi. No i wkrótce znaleźliśmy fajny taki niedaleko dom. I tam zanocowaliśmy. Później ruszyliśmy dalej. Pojechaliśmy do stolicy Węgier. Do Budapesztu. No fantastyczne miejsce. Jak ktoś nie był, to polecam. Moim zdaniem to jest chyba najładniejsze, jedno z najładniejszych miast w Europie. Nawet chyba momentami Wiedeń mu trochę ustępuje. Jeden był myk, jeśli chodzi o przejazd przez Budapeszt. Bo było tam bardzo dużo ulic jednokierunkowych. To było jeszcze w czasach, kiedy nie było nawigacji, takich rzeczy. Lecieliśmy normalnie po mapie i mówię do kolegi, słuchaj, trzymaj się autostrady i nie zbaczaj, bo się zgubimy, a tu wiadomo, będzie problem potem. Ok. no jakoś nie wiadomo jak to się stało. Gdzieś się machnął na którymś skrzyżowaniu i wjechał w jednokierunkową ja zatrzymać się, bo musimy nawrócić gdzieś znaleźć wyjście z tego impasu i poszukać trasy, tak żeby wrócić na tą autostradę i wyjechać z Budapesztu. nie, nie, on da radę no i jeszcze tam 4-5 skrętów, jesteśmy że tak powiem z ręką w nocniku, zatrzymaliśmy się mówię, odczytajmy ulicę nazwę tej ulicy znajdziemy sobie na mapie i potem ołóweczkiem narysujemy sobie, gdzie skręcić, jak pojechać żeby dobić do głównej a nie bujać się i plątać jeszcze bardziej. No, problem z odczytem nazwy tej ulicy okazał się dość duży, bo tak jak i w języku niemieckim, że wyrazy są łączone tak podobnie i chyba w węgierskim jest, bo nazwa taka nie do wymówienia była bardzo długa, No ale okej, okay, jakoś znaleźliśmy to na indeksie. Nie, nawet nie mogliśmy tego znaleźć za bardzo, znaleźliśmy na rogu nazwę dru drugiej ulicy, już krótszą tym razem. Odnaleźliśmy się na mapie, potem wyjechaliśmy jakoś tam poszło. W Budapeszcie ekstra, właśnie widzieliśmy tam piękne te mosty, zamek, trochę zwiedziliśmy centrum, pojechaliśmy dalej. Następny nasz nocleg, to był już na Chorwacji. Po drodze widzieliśmy zagrzeb, trochę jeździliśmy po serpentynach, no naprawdę ekstra widoki przepiękne. Dojechaliśmy do tej puli. A tam, co nas zaskoczyło, to bardzo stare koloseum. Ja szczerze mówiąc w ogóle byłem zaskoczony, że istnieją jeszcze inne kolosea, takie w miarę zachowane. Okazuje się, że chyba jedno jest w Afryce, drugie jest właśnie tam w puli, która była kiedyś podbita przez Imperium rzymskie i bardzo dużo jest tam pięknych zabytków. A trzecie tam pierwsza no, z tych trzech zachowanych w tej chwili jest właśnie w Rzymie, Koloseum cóż tam na miejscu, podjechaliśmy na jakieś pole namiotowe, zapytaliśmy o nocleg, tam się okazało że nie ma, ale już wiadomo, poczta pantoflowa ruszyła, ktoś gdzieś zadzwonił z recepcji i okazało się, że dostaliśmy adres i znaleźliśmy, znaleźliśmy fajny bardzo nocleg, tam zatrzymaliśmy się kilka dni, no piękna ta Chorwacja w ogóle było bosko po chorwacku nie wząb, ale można tam się świetnie dogadać, znając trochę rosyjskiego, trochę angielskiego, trochę niemieckiego. No wiadomo, jak to w kurorcie. A nawet i powiedzmy, jak oni coś mówią, to tak trochę jest ten język miejscami do naszego podobny. Poza tym uśmiech i gestykulacja zawsze pomaga tam, gdzie brakuje nam już umiejętności językowych. Nie no, było super, muszę przyznać, że było super. Później wracaliśmy... To już chyba ciurkiem, bez zatrzymywania się. Yy. A nie, spaliśmy wegerze jeszcze. Jak ktoś nie był, to też polecam, a w wegerze byłem kilkanaście razy. Można coś tam też zobaczyć. No, ale na dłuższy taki postój to trochę pewno za mało. Chociaż jest i tam gejzer czynny, jest bardzo fajne uzdrowisko. Jest Dolina Pięknej Pani, w której są piwnice, yy, gdzie można skosztować specjalności egerskiej egribikawar, czyli byczej krwi, takiego wina, czerwonego, bardzo dobrego zresztą. No i tak właśnie w miły sposób na chybiu trafił spędziliśmy wakacje na Chorwacji i po drodze na nią i... Po drodze z powrotem. Zobaczyliśmy masę różnych ciekawych rzeczy. Wracając jeszcze do Chorwacji, w tej puli okazało się, że jest to bardzo fajne i znane w Europie centrum yy, nurkowe, takie zagłębie, do którego przyjeżdżają płetwonurkowie z całego świata. Co tam można zobaczyć? O, można zobaczyć bardzo ciekawe amfory, bo gdzieś tam u wybrzeży, niedaleko tej puli były wytwarzane takie specyficzne amfory. Można też zobaczyć je w muzeum pod Koloseum, pod podłogą. Tam jest muzeum też Wina. No i można sobie ponurkować. Fajnie właśnie zobaczyć jak wygląda flora i fauna nad Morzem Śródziemnym. Można też promem z puli właśnie skoczyć do Wenecji, popłynąć gdzieś tam do Włoch. Ogonie super Podsumowując tą krótką opowieść, polecam pojechać gdzieś na chybił trafił, po prostu tak sobie trafić gdzieś palcem w mapę i tam się wybrać. Jedna z najlepszych wypraw. Jadą wariaci samochodem i patrzą przez szybę. Widzisz ten las? Pyta pierwszy. Nie bo mi drzewa zasłaniają odpowiada drugi przychodzi lekarz do nowego pacjenta w szpitalu dla wariatów i mówi jak pan się nazywa? Napoleon bo Bonaparte odpowiada pacjent a kto panu tak powiedział? pan Bóg no to drugi pacjent obok no co wy? Ja o nic takiego nie mówiłem. W domu wariatów było trochę przepełnienie i postanowili paru wypuścić. No ale chcieli wybrać jakichś takich najmądrzejszych. Zrobili konkurs. Zadają pytania kolejno co by pacjent zrobił gdyby miał 1000 złotych. Wołają pierwszego i pytają, co byś sobie kupił, gdybyś miał 1000 zł? No, ja bym pojechał do Hiszpanii. O, odpowiedź była w miarę normalna, to go wypuścili. Pytają się drugiego. Co byś zrobił, jakbyś miał 1000 zł? No, kupiłbym sobie rower górski. No, też w miarę fajna odpowiedź, wypuścili koleżkę. Pytają się trzeciego, który oglądał sobie dupę w lusterku. Dyrektor go pyta, no co byś zrobił jakbyś dostał 1000 zł, a on na to kupił mi sobie nową dupę, bo mi stara na pół pękła.